Za krytyczna i no tak. Le, Coś mnie bierze, coś mnie bierze, czuję, coś mnie bierze, za gardło mnie chwyta i, i rzuca mną o glebę jakiś chyba może wirus, czy co? Bo to jest ta pora roku, w której ciągle leje w Krakowie. Jest brzydko i brzydko i mokro i zimno i brzydko. A ja jestem w środku tego wszystkiego. No, bo jestem w Krakowie. Ale co ja to miałem dzisiaj w ogóle nagrywam? Tak, bo dzisiaj jest czwartek. Co oznacza, to że jutro jest piątek? A jest to ważne, bo jutro wydarzy się happening taki. Niejaki De Di Pietro z jakiego podcastu Whatsapp postanowił zaeksperymentować i jestem zainteresowany tym, jak mu wyjdzie ten eksperyment, a chodzi o to, proszę pana, że Di Pietro będzie na żywo nadawał podcast. No dobra, to nie jest aż taki nowy pomysł, bo już to robi od trzech lat z Hugo w podcaście Koczowisko, ale on to zrobi po swojemu. A ponieważ ten gość, to jest gość, no to jest, to jest gość Luzak. To jest gość, co ma dobrą. Dobrą. I jestem bardzo ciekawy, jak mu to wyjdzie. I mam zamiar brać udział. No, więc jutro w piątek, 24 października o 20.00 przyjdźcie na www. No, ale gościu, mógłbyś sobie jakiś lepszy adres zrobić? Jak ja mam teraz przeczytać adres tej strony? w, w Wasubmypodcast.com no. Dobra, o, że on, on zrobił takiego szybkiego promosika reklamującego i ja puszczę go teraz, proszę bardzo. Message from the dark side there is. Już w piątek, 24 października o godzinie 20.00. Siły ciemności pod ręką Lorda i Pietro Zawładną całą galaktyką Podcastową Dziesiąty Jubileuszowy odcinek Podcastu Whatsapp Przejdź Na ciemną stronę mocy www.whatsapp.mypodcast.com Niech moc Będzie Z Tobą a podobno ten odgłos na samym końcu który słychać było to ten oddech lorda Wadera. to podobno jest odgłos ze studzienki znaczy ze studni nagrany bo ktoś miał taką podobno zardzewiałą studnię ale czy ja to nie mówiłem już kiedyś Opowiadał mi to ktoś, że jego znajomy szukał dźwięku do oddychania i, i nagrał ze studzienki. Taka, to studnia. Nie wiem, jak miałem tak zrobić. Co, ja jestem studnia? No dobra. No to to tyle miało być, bo to tylko ta zapowiedź miała być. <śmiech> Co mi się cieszę, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Ja dzisiaj nie mam naprawdę w ogóle nastroju. Zero, no nie, nie ma. Humor mi się zjechał. Bo gardło mnie boli, no. I pogoda taka do tyłka. I leje. Sam tu siedzę taki. I mi źle trochę. No. Aż se chyba obchlę, zaśpiewam albo co. A w ogóle dzisiaj jest z okazji tego, że jest taki do tyłka odcinek. To nie będzie kawału. Nie będzie kawału. Za to będzie Aita. No, tak wykmioty polskie, tak co ja bym tu wam powiedział jeszcze ciekawego? Nie mam dzisiaj żadnych newsów. Eee, zajmuję się ostatnio, tylko pisaniem piosenek nowych. Deadliney jakieś tu są. Że coś fajnego wyskoczy mi. A jest jedna dobra, ale nie puszczę jej wam, bo czekam na okazję dobrą. Załatwiacz zabronię puszczać piosenek na razie. Ble. Zbieram na płytę. Ale mogę tytuł powiedzieć. Czy nie? Mogę? Okay? Powiem No więc to jest piosenka o... Nie, nie powiem Haha, <śmiech> jak wszystkich teraz podnerwiłem <śmiech> Ale ale ja. Dobrze wam tak Dobra. Co tu jeszcze ciekawego mamy? No nic Nie ja mam normalnie, normalnie nic Normalnie nic do powiedzenia o Nic, normalnie do powiedzenia Dzisiaj jest fatalnie, fatalnie przed przedwczoraj sobie wypiłem whisky. Piłeś whisky? Człowieku? Niedobra jest właściwie. Ja nie wiem, jak byłem w niedzielę, gdzie to, to było, dwa tygodnie temu, czy coś, na koncercie w Warszawie, tośmy sobie kupili whisky z Hugo i pół wypiliśmy, ale jakoś wtedy taka lepsza była ta whisky, no. Ja nie wiem czemu. A teraz taka, pf, piję se sam, to jest do luft. Może z tych, jedna z tych rzeczy, które trzeba robić dwie osoby jak seks hmm. to picie whisky jest jak seks trzeba to robić dwie osoby bo co prawda technicznie da się samemu ale to jednak nie to samo jakaś tak mniej przyjemności no nie wiem, zresztą to zależy może jeszcze z kim, nie? ale nie mówmy o tym, co za brzydki temat wulgarny porozmawiamy o czymś ładnym ale mam głos dzisiaj taki Ech. w ogóle się potykam tu o kabel nie podoba mi się to wszystko Dobra, to ja przypominam, jutro przyjdźmy wszyscy, chodźmy wszyscy do stajenki do Di Pietro i jego podcastu. No yy, na stronie Wasup MyPodcast.com. No, zobaczymy co powie. Ja będę mu przeszkadzał, jakby coś o jutro. A co on to, jak on to masz zamiar robić? A może, a nie wiem, czy Skype będzie. A, czata zrobił, czata zrobił. Dobra, zobaczymy wejdziemy, zobaczymy, czy będzie działać co ja bredzę znowu co ja bredzę, proszę pana eee, jak już tu się dorwam do mikrofonu to ja już może jednak coś opowiem Więc dawno, dawno temu była sobie bluzka A, bluzka bluzka była niestety męska i myśli sobie bluzka ale mam przez przesrane życie gdzie ten biust o którym marzę Chciałam zawsze być ochroną biustu. Chciałam, żeby biust we mnie był. Dotykać go, dotykać. E, tak się ocierać, ocierać. to Była taka bluzka, ocieraczka. No i je się trafiło, że kupił ją mężczyzna młody. I myśli sobie, straciłam życie. Miałam szansę, olałam sprawę. No i zaprzepaściłam swoją szansę. I czeka mnie, już nic mnie nie czeka w życiu dobrego bo mężczyzn to ja nie lubię. No i ta bluzka, tak byłam, była. No i któregoś dnia, nagle jak już bluzka miała wylątać na śmietniku, nagle ubrał ją ktoś z biustem. I co się okazało? Że bluzka nagle coś... Nie rozumiem tego, skąd się tu wziął biust nagle? A tu się okazało, że po wielu, wielu latach właściciel bluzki tak się obżarł jak świnia, że wyrósł mu biust. Taki spaślak był to. No i koniec. Z tym sposobem spełniły się marzenia bluzki, która co prawda biust dalej męski nosiła w sobie, ale biust to biust. No. Więc z braku biustu porządnego, prawda, to i taki jest dobry. No do, jakiego, do którego to wniosku niektórzy doszli. E, z, no, no właśnie tutaj z panów niektórzy was, na przykład w San Francisco dużo takich jest panów wiecie no, jak ktoś musi mieć biusta kobiety go nie chcą to cóż innego może zrobić trzeba sobie samemu wyhodować no i takie bzdury gadam teraz bo kończy się mój czas w tym odcinku mówił, nawet się nie przyznam kto bo szkoda gadać jest jeszcze mam takie pytanie, Czy słuchajcie jak ja klikam myszą klik, klik, klik Denerwujące też. Czy są jakieś myszy bezklikowe? Bo by się taka przydała naprawdę. Taka, co nie słychać tego. Klik, klik, klik, klik. Wkurza mnie to. Jak nagrywam zwłaszcza, to, to wszystko słychać. Bez sensu, bez sensu. Dobra, to mówił właśnie ja. Mówił tak, tak. Czekam na pogodę, żeby móc znów żyć. Jakoś mi jest ciągle smutno teraz. W ogóle mi smutno. A chodźmy się wszyscy... Napić. To była tak masa krytyczna. Z okazji tego, że jest brzydko, to nie będzie kawał. A jeszcze chciałem powiedzieć, żeby komentarz do tego odcinka zapowiadającego jutrzejszą, jutrzejszy happening piątkowy pisać na stronie www.masakrytyczna.com Widzimy się jutro, Udi, Pietro w podcaście Whatsapp, tak? No, no, to see ya. To była masa krytyczna, pa!